Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział osiemnasty Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc Któż wżdy największy jest w Królestwie Niebieskim? A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich i rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dziecie, ten ci jest największym w Królestwie niebieskim. A kto by przyjął jedno dziecie takie w imieniu mojem, mnie przyjmuje. A kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy w mnie wierzą, Pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Biada światu dla zgorszenia, albowiem muszą zgorszenia przyjść. Wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie. Przetoż jeźli ręka twoja albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i zarzuć od siebie. Lepiej jest Tobie wnieść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce mając, albo dwie nogi mając, wrzuconym być do ognia wiecznego. A jeżeli Cię oko Twoje gorszy, wyłupie i zarzuć od siebie. Lepiej jest Tobie jednookim wnieść do żywota, niżeli oba oczy mając, być wrzuconym do ognia piekielnego. Patrzajcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich, albowiem wam powiadam, iż aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebiesiech. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Co się wam zda, gdyby który człowiek miał sto owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, a zaś nie zostawia onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu, a poszedłszy na góry, nie szuka zbłąkanej? A jeżeli mu się zdarzy znaleźć ją, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu niezbłąkanych. Tak nie jest wola ojca waszego, który jest w niebiesiech, aby zginął jeden z tych maluczkich. A by zgrzeszył przeciwko Tobie brat Twój, idź, strofuj go między Tobą i onym samym. Jeśli Cię usłucha, pozyskałeś brata Twego. Ale jeśli Cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A by zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, co byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie, a co byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Za się powiadam wam, iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrodku ich. Wtedy przystąpiwszy do niego Piotr, rzekł – Panie, wiele kroć zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu, czy aż do siedmiu kroć? I rzekł mu Jezus – nie mówię ci aż do siedmiu kroć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 I dług oddać. Upadłszy tedy sługa, on, pokłonił mu się, mówiąc. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. A użaliwszy się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedłszy on sługa, znalazł jednego z współsług swoich, który mu był winien sto groszy. A porwawszy go, dusił go mówiąc. Oddaj mi coś winien. Przypadłszy tedy on spółsługa jego do nóg jego, prosił go mówiąc, Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał. Ale szedłszy wrzucił go do więzienia, aby oddał, co był winien. Ujrzawszy tedy spółsłudzy Jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy oznajmili Panu swemu wszystko, co się stało. Tedy zawoławszy go Pan Jego, rzekł mu, Sługo zły, wszystek on dług odpuściłem ci, żeś mnie prosił. A zażeś się i ty nie miał zmiłować nad spółsługą twoim, jaką się i ja zmiłował nad tobą? A rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu był winien. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków.